Kaczki Po podwórku chodzą kaczki Wszystkie bose, nieboraczki A w dodatku nieodziane To są rzeczy niesłychane Choć sernaczek, choć kubraczek Mógłby znaleźć się dla kaczek A na nogi jakieś kapce A na głowy choć po czapce Bo to zima akurat Chwycił mróz i śnieg już spadł Poszły kaczki do krawcowej Chcemy mieć kubraczki nowe Zimno wszystkim nam szalenie Pani przyjmie zamówienie Lecz uwzględnić pani raczy Że to ma być fason kaczy Tu zakładka, a tu szlaczek To jest coś w sam raz dla kaczek Krój warszawski bądź co bądź Zechce pani miarę zdjąć Potem kaczki na Królewskiej Odszukały zakład szewski I już pierwsza kaczka kwacze Pan nam zrobi kapce kacze takie małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce należycie się trzymały i na sprzączki zapinały Odrzekł szewc, bo nie był leń Zrobię kapce w jeden dzień Już na zajutrz poszły kaczki do krawcowej pokubraczki i po kapce na królewską, ale wpadły w pasję szewską Szewc zażądał pięć tysięcy A Krawcowa jeszcze więcej Bez pieniędzy, drogie panie Dzisiaj nic się nie dostanie Zapytajcie zresztą dam One to powiedzą wam Kaczki kwaczą i tłumaczą Pieniądz nie jest rzeczą kaczą Żadna z nas się nie bogaci Nam za jajka nikt nie płaci Ale na to szewc. Skrawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem Drogie panie, darmo nic się nie dostanie Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód A tu zima akurat chwycił mróz i śnieg już spadł